Panie prezesie, 25 lat istnienia firmy, ale warunki, w których przyszło nam gospodarować, handlować i produkować zmieniły się. Jak dużo Pana zdaniem uległy zmianie warunki rolnictwa i sektora maszyn rolniczych w naszym kraju w ciągu tych 25 lat? Czy dałoby się jeszcze raz zacząć tak samo i osiągnąć to samo, czy już nie? Trudno mi powiedzieć, czy o, ten sam efekt by się y, udało zrobić y, w tak krótkim czasie, bo rozmawiamy o bardzo krótkim czasie. A nie wracajmy już do y, początku lat 90., jak wyglądało nasze rolnictwo i jak ona jest dzisiaj, bo to no, nie ma skali porównawczej, dlatego że dzisiaj musimy powiedzieć, że postęp w rolnictwie, akurat nie to jest taka działka, gdzie widać postęp w rolnictwie jest niesamowity. I żeby to jeszcze krócej powiedzieć, no w rolnictwie postęp idzie szybciej niż nasze myślenie. Ale nie ma co porównywać, e, pani redaktor, 25-20 lat do tyłu, bo były inne uwarunkowania e, rolnicze. A taki ten mocny, mocny, mocny e, postęp w rolnictwie, można powiedzieć, jest od 10 lat. Czyli gdzie, Unia. Tak, gdzie myśmy weszli do Unii i... E, Krótko, jak niektórzy mówią, że środki zostały gorzej czy lepiej wykorzystane, to w rolnictwie zostały w 100% bardzo dobrze wykorzystane i to trzeba szanować. Ale są tacy, którzy mówią, że zostały wykorzystane w ponad 100%, że rolnictwo jest poprzez dopłaty unijne przeinwestowane. Ja bym tego nie powiedział, bo jest tyle jeszcze do zrobienia w rolnictwie, tyle jest po prostu dziur, aby inwestować, ale powiem tak, to nie znaczy przeinwestowane. Zmienił się rolnik na polskiej wsi, pokolenia po prostu starszych osób odchodzi i młodzież inaczej patrzy po prostu na gospodarstwo, na pracę na wsi i to też musimy wiedzieć i to też musimy uszanować, dlatego że młody człowiek nie jest tak jak jego ojciec czy dziadek będzie tylko od rana do wieczora po prostu pracował na gospodarstwie i nic dla siebie, bo jak ludzie w mieście mają i teatr i kino i tak dalej, to dzisiaj proszę wierzyć, że też to dochodzi do młodego pokolenia na wsi i to musimy uszanować. I to I pokolenie dlatego, chce z tego korzystać. Jak się patrzy tu u nas po Wielkopolsce, to mocno korzystają z tego, bardzo mocno i należy uszanować, należy uszanować tych młodych ludzi, dlatego, że ktoś to musi robić. Jeżeli nie damy im lepszych warunków, a po to są te pieniądze z Unii, po to jest to wszystko po prostu robione, żeby te warunki były identyczne jak na zachodzie. Jeżeli jesteśmy w Unii, to korzystajmy, żeby tak samo było jak na zachodzie. Mieliśmy kilka lat bardzo dobrych dzięki Unii, bo rzeczywiście te dopłaty szły szerokim strumieniem, ale odkąd zaczął się kryzys na wschodzie, kryzys ukraiński, Równocześnie kurek z unijnymi pieniędzmi ze starej perspektywy finansowej się już zakręcił, z nowej perspektywy się jeszcze nie odkręcił. Stanęliśmy w takim momencie, że to rolnictwo chyba jest na lekkim rozdrożu, czy nie? Nie, nie, nie, nie, to jakbym tak nie powiedział, jeżeli będzie troszeczkę spowolnienie, 3-6% to nie jest żaden dramat. Powiem inaczej, nadal gdzieś tam jeszcze końcówka tego starego profu funkcjonuje. I Bez tego profu nie jest, jest w ten sposób, że rolnik, który kupował 20 czy 10 lat temu intensywnie używa sprzęt, musi go wymieniać. Nowy PROW nie chce się wypowiadać, bo niech on wystartuje, ale bez tych wszystkich środków unijnych, część po prostu rolników, to co już pobrała wcześniej, bo był i SAPARD i SPO, i teraz jest ten Prof, a Prof 2007, to proszę sobie już zobaczyć, że znowu nam prawie 8 lat mija i musi to wymieniać, bo... Proszę nie zapominać, że nasz rolnik mocno, mocno intensywnie, czy to jest duży zakład, czy średni zakład, mocno po prostu intensywnie używa ten nowy sprzęt, który jest, nie? I w niektórych przypadkach 8-10 lat to jest na ten nowoczesny sprzęt jest po prostu i dużo i mało, zależy jak jest używane, więc tutaj bym nie zrobił, że jak jeszcze nie, nowy prof nie weszedł i spowolnienie. A jeżeli będzie 3-5% spowolnienie, to... Yy, i rolnik wytrzyma, i firmy takie jak nasza też wytrzyma. Czy pan jako przedstawiciel, bądź co bądź zachodniej firmy, czy nie obawia się pan firm ze wschodu, bo przecież i Chińczycy produkują maszyny, ale też nawet tutaj w Bednarach wystawiają się firmy rosyjskie, białoruskie. Na ile to jest poważna konkurencja, na ile to jest poważne wyzwanie dla takich firm jak pańska? Z tym się trzeba nauczyć żyć, dlatego że na dzień dzisiejszy na rynku proszę sobie zobaczyć, tu na tych targach są wszyscy. I wszyscy żyjemy. Pokazać trzeba po prostu jakość i po sprzedaży obsługę tego całego sprzętu. I na dzień dzisiejszy nie obawiałbym się ani tych panów ze wschodu, ani tych po prostu z, dale, z dalekiego wschodu, jeśli mówimy o Chinach czy Indiach, dlatego, że troszeczkę są inne uwarunkowania rolnictwa europejskiego, jak jest rolnictwa wschodniego. I powiem tak, mieliśmy lata 90., gdzie nasz sprzęt był bardzo drogi, a żeśmy go sprzedawali w stosunku do, do, do, do, do, do yy, sprzętu pochodzenia polskiego. Rolnik... Proszę mi wierzyć, będzie kupował w przyszłości tylko i wyłącznie bardzo wydajne i nowoczesne maszyny. Jak pan prognozuje, jak pan przewiduje, jak by pan właściwie chciał, żeby wyglądało kolejne 25 lat agromiksu, czy ekspansję za granicę, czy rozwój tutaj intensywny wewnątrz kraju? Tu jesteśmy dobrzy, tu mamy duże pole do popisu, bo jak są pani weźmie tylko... Nasz rynek ile jest jeszcze do zrobienia, a żeby być jeszcze lepszym proszę nie zapomnieć ile my mamy jeszcze sprzętu z lat 70 80 i to musi być w najbliższym po prostu 20-25 latach wymienione. A ja bym chciał przede wszystkim ugruntować. Jeszcze mocniej pozycja agromiksu, tak jak jest to na dzień dzisiejszy i żeby szkolenie młodych adeptów w naszej branży było jeszcze, jeszcze mocniejsze i na najbliższe 10 lat, na najbliższe 25 lat mamy bardzo dużo do zrobienia i tego się trzymajmy.